na dziesiąta. Mela, Hanka, Siewiczowa. Jest tu kto? W kuchni drzwi otwarte? Spostrzega Melę i Hankę. Cóż wy tu robicie po ciemku? Hanka ucieka. Co Mela ma za konszachty ze sługą? Mela podniecona. To nie żadne konszachty, tylko to całkiem co innego. Hanka jest bardzo nieszczęśliwa, a ja ją pocieszam. Najlepiej zapal lampę. Mela zapala lampę. I dlaczegoż to Hanka taka nieszczęśliwa? Och, to straszna historia. Niech mi ją Mela powie. Nie mogę, ciociu. Nie mogę, ale to jest okropne. To może się strasznie skończyć. Najlepiej mi powiedzieć. Może ja znajdę jaką radę? To prawda. Ciocia taka mądra, to najlepiej potrafi z mamcią sobie poradzić. Siadają przy stole pod lampą. A cóż tu mama będzie mieć do czynienia? Jak to? Ona głównie. Po chwili... Ja cioci powiem wszystko, jak nas powiedzi. Ale ciociu, jak ciocia mnie zdradzi, że to ja, to już nie wiem co. Ciociu, ciociu, tu stało się nieszczęście. Zbyszko zakochał się w hance. Julia Siewiczowa pryska śmiechem. Tylko tyle? Ciociu, niech się ciocia nie śmieje. To Bóg wie, co z tego może być. Bo mama nie pozwoli na to małżeństwo. Zobaczy ciocia. – Najprzód, skąd to wiesz? – Ja podpatrzyłam, niechcący, jak Bozię kocham. Ja zaraz potem oczy zamknęłam. – Lepiej było przedtem, Cóżeś widziała? – Ciociu, oni się muszą pobrać. Oni się już całują. – I śmieje się. – No, skoro się już całują. – Tak, tak, ja odkąd to zobaczyłam, to sypiać nie mogę już zupełnie. Co sobie przypomnę, to mu coś tak dziwnie zatarga i płakać mi się chce, i smutno, i miło, ale to ja, a mama to z pewnością Zbyszka przeklnie. Nie bój się cielątko, lądko. Mama Zbyszka za to nie przeklnie. Żeby to jeszcze tylko, ale jest jeszcze dziecko, dużo komplikacji. Jest jeszcze finanswach, tam na wsi. I potem to już, nie wiem... To jeszcze cudze dziecko. Cudze dziecko? No tak, Hanka mówiła, Julia siewiczowa zainteresowana. No, no, jak mówiła? Ja jej mówię, pójdziesz za mąż, niby za Zbyszka, ja ciągle myślałam. A ona nie płacze, ale ryczy i woła. A kto mnie teraz z cudzym dzieckiem weźmie? Tak powiedziała? Ciociu, ja nigdy nie kłamię, tylko ja tego wszystkiego. Ani weź pokombinować nie mogę. A ciocia co rozumie? Rozumiem, rozumiem. Mela opierając się o stół. Niech mi ciocia wytłumaczy, moja najdroższa. Nie, panienko. Ja ci tego nie wytłumaczę. Tylko niech Mela pamięta. Trzymać języczek za zębami. Ani słowa o tym do nikogo. Ani słowa. I dalej nie podpatrywać. Jakby się co znów zobaczyło, oczy zamknąć. A ciocia się tym zajmie? Może. Moja ciociu święta, oni się jeszcze wykradną albo zabiją. Tak było w Kijowie. Cicho, Zbyszko.